Jeszcze nie ma 18, a już jeden z wujków najebany. O kurwa, gorzko, gorzko no cały rzeź, sam zaraz całować będę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, brawo, kurwa, zwycięstwo. Zaczynamy, bal.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 Jest po oczepinach, każdy już wstawiony fest. Część gówniaków odwieziona, druga połowa została i dalej biegają jak dauny. Rodzice mają ich w dupie, młodych oraz dupie, młodych oraz mnie. No bo zasrańce przeszkadzają w nagrywaniu, już nie tylko wpadają, ale drą mordę pod kamerą, skaczą przed obiektywem albo rzucają balonami. Koniec tego. Czas tych chuje. Leci idealny hit do zrealizowania zemsty.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 Gówniaki biegają jak szalone między parami Tłok fest na parkiecie Jeden będzie mi zaraz przebiegał za plecami Nie ma czasu do namysłu Pięta lekko podniesiona i wystawiona w tył Zagrywam piętą jak guti do menzeny. Gówniak zahacza o moją nogę Wypierdala się centralnie na mordę Krzyczy jak zażyna na świnia Ja spierdoliłem przytomnie Z miejsca zdarzenia jak gołota w drugiej rundzie Ja jebie ale kwiczy Szkoda o nich trój zębu, żeby to ścierwo Chupiec wsłużyć jabłko do mordy i wy